W trakcie programu 7 dni z wolnymi mediami. Przy mikrofonie Mauryce Hawranek i Jordan Cibura będziemy dziś, dzisiaj rozmawiać o raporcie dowodzącym szkodliwości działalności Nestle, o szczepionkach przeciwko świńskiej grypie w Wielkiej Brytanii, a także o nowej walucie świata, którą przedstawiono na szczycie G8 we Włoszech. Organizacja International Labor Rights Fund opublikowała raport krytykujący firmę Nestle. Zarzuty wobec Nestle dotyczą degradacji środowiska, łamania praw pracowniczych, braku podejmowania działań w celu likwidacji pracy niewolniczej, pracy dzieci w łańcuchu dostaw kakao i wykorzystywania farmerów. Ponadto organizacja Baby Milk Action krytykuje firmę za agresywny marketing mający zniechęcić matki do karmienia piersią. W przygotowaniu raportu wzięły udział International Later Rights Fund, Związki Zawodowe z Filipin, Corporate Accountability International i Baby Milk Action. No to zaczynamy. Byłeś na stronie tej organizacji, widziałeś ten raport? Tak, wszedłem na stronę tej, tej organizacji, próbowałem doszukać się tego raportu, niestety nic nie znalazłem. Znalazłem jakiś link, gdzie należało podać swój e-mail i oni mieli niby przesłać ten raport. Albo źle doczytałem, albo po prostu zostałem trochę wysłuchany na dudka, bo dostałem nie raport e, na temat działań Nestle, tylko dostałem skrót wszystkich bojkotów, jakie do tej pory ta organizacja przeprowadziła, począwszy od lat 70., a skończywszy na, na tym roku. Na tej stronie oczywiście jest bardzo wiele informacji na temat wszystkich e, poczynań Nestle, Niestety raportu nie udało mi się znaleźć jako takiego jednego pliku, który mógłbym szybko przeczytać skrótowo, co Nestle robi. No, niemniej jednak na stronie jest bardzo wiele informacji. Są jakieś książki, publikacje i tak dalej, ale no, niestety nie miałem tyle czasu, żeby to wszystko przeczytać. Co sądzisz o tej praktyce dotyczącej karmienia piersią przez matki? No Jest to bardzo kontrowersyjny punkt. Już dawno, dawno temu była afera wielka z tą praktyką, ponieważ Nestle bardzo agresywnie reklamowało swój produkt, czyli mleko w proszku i namawiało matki afrykańskie do karmienia, do karmienia właśnie mlekiem z proszku, a nie naturalnie piersią. Efekt był taki, że wiele matek afrykańskich zaczęło podawać mleko z proszku swoim dzieciom, skutkiem czego wiele dzieci zmarło, ponieważ w Afryce w wielu miejscach jest bardzo ciężko o, o czystą wodę, a mieszając to mleko ze skażoną wodą, dzieci po prostu zaczęły chorować i, i zmarły. No. Myślę, że dorośli też jakby pili takie mleko e, rozpuszczone właśnie w skażonej wodzie, też by chorowali. E, tak, ale myślę, znaczy z tego co wiem, to wiele, wiele osób już dorosłych jest odpornych na, na wiele bakterii i drobnoustrojów, które tam, mhm. tam pływają. Niestety dzieci są bardziej wrażliwe i skończyły tragicznie. No z tego co wiem, to Nestle także, wiesz, no jak produkuje coś w krajach tego świata, to też zatruwa tą wodę. Także mam tutaj takie samo napędzające się kółko, nie? Dokładnie. Zresztą, jeszcze a propos tego kamienia piersią, gdzieś wyczytałem, że UNICEF podaje liczbę 1,5 miliona dzieci które mogłyby zostać uratowane, gdyby były karmione właśnie piersią, a nie, nie podawane byłyby jakieś sztuczne. Tak, substytuty dokładnie. To jest półtorej miliona dzieci rocznie, to jest dość sporo mi się wydaje mi wszystko. Mhm. No, słyszałem tak... też, wracając do wody, że Nestle chce skomercjalizować światłe zasoby wody pitnej. Wiesz, ciekawa sprawa, bo według dyrektora Nestle, widziałem to na filmie w telewizji Planet, no to stwierdził, że przed światem stoją właśnie dwie drogi, albo że wpisze się wodę jako jedną z praw człowieka, to znaczy dostęp do wody pitnej jako jedną z praw podstawowych człowieka, a druga opcja właśnie nazwana przez rektora Nestle jako rozsądniejszą to taka, że dostęp do wody mieliby tylko ci ludzie, którzy mieliby pieniądze, nie? Czyli, tak, czyli woda byłaby traktowana tak samo jak węgiel, ropa naftowa i tak dalej, nie? No jestem ciekaw, czy to jest rozsądek. No, w Brazylii też sieją wszędzie soję genetycznie modyfikowaną, wycinają płuca planety, nie? puszcza marzońską no i sadzą tam soję, nie? którą po jakimś czasie trzeba znowu nawozić sztucznymi nawozami, bo nie chcieli nawozami. sam rosnąć potem. Nie? No, w No też coś o Brazylii, że tam, zdaje się, że Nestle prowadzi jakąś ciekawą praktykę dotyczącą zniewalania ludzi. A właśnie, jak, jak skoro jesteśmy przy Brazylii, to też bardzo ciekawa praktyka. W Brazylii jest też sporo ludzi biednych, e, dotrzeć do takich ludzi jest trudniej, więc e, specie od marketingu i sprzedaży Nestle wymyślili bardzo dobry sposób na dotarcie do tych ludzi. Otóż zatrudniają biednych jako sprzedawców i e, każą im chodzić e, po slumsach. I ci sprzedawcy sprzedają e, takie... Mini, mini produkty w bardzo małych opakowaniach, ponieważ biednych nie stać na takie duże i jakby sprzedają to, reklamują to jako, jako tańsze, ponieważ są w mniejszych opakowaniach, więc biedny, biedny może sobie na to pozwolić. Ta zabawa polega na tym, że te produkty sprzedają na kredyt, a ryzyko tego kredytu spada na sprzedawcę, czyli niczym nie ryzykuje i spędza dwie osoby równocześnie w długiej. Tego, który kupuje klienta, jeżeli on nie odda, no to równocześnie jest sprzedawca. Jakie są te konsekwencje, jeżeli ten sprzedawca nie będzie w stanie zapłacić tych pieniędzy? Szczerze mówiąc, pewnie prawne normalnie. z no, Nestle mam mnóstwo mnóstwo prawników, może się ubiegać o zwroty kosztów, ale ogólnie chodzi o to, że, że taki sprzedawca staje się... Jest totalnie uzależniony od Nestle, bo praktycznie nie może zrezygnować za bardzo z tej swojej pracy. A jest to niewolnikiem ekonomicznym. Jest, no Można tak powiedzieć, że jest niewolnikiem. Równocześnie klient też jest niewolnikiem, ponieważ raz kupiwszy produkt na kredyt, to drugi raz, gdy przychodzi do niego taki sprzedawca, to, to już właściwie nie kupuje, nie kupuje nowego produktu, tylko dostaje go znowu na kredyt, a płaci za ten stary i kołko się zamyka i po prostu musi już kupować Nestle, a tamten drugi musi sprzedawać produkty Nestle, no bo on nie jest w stanie oddać tych pieniędzy i musi nachodzić też tych biednych, żeby mu je oddali no i wszyscy są nieszczęśliwi poza Nestle. Z tego co wiem, także wykorzystują dzieci do, do, do pracy. No właśnie wiesz coś więcej na ten temat? No, z tego co wiem, w Indiach akurat zatrudniają, pamiętam prawo Indii zabrania zatrudniać małe dzieci do pracy, a mimo to takie koncerny jak Nestle czy, czy Coca-Cola właśnie zatrudniają. Nie? Też za grosze, tam nie wiem czy, czy chociaż dolar dziennie zarabiają, może nawet mniej. Tam w centach to się liczy, no ale nie jest to powiedzmy 20 wiek, raczej 19 wiek, gdzie kapitaliści akurat stosowali takie, takie reguły zatrudniają, że pracownicy nie mieli żadnych prawnie, liczy się tylko zysk. No ale słyszałem, słyszałem, że to Nestle się tłumaczy tym, że to nie oni zatrudniają, tylko ich... No jakaś firma pośrednia i tak dalej, wiadomo, muszą się jakoś tłumaczyć, ale to na pewno wiedzą doskonale co się dzieje i jakby chcieli, to by mogli zainterweniować. No, nikt im przecież nie zabrania wybierać firm partnerskich w Indiach, czy tam w Brazylii, czy gdzieś indziej, nie? Mogą wybrać przecież takie firmy, które przestrzegają praw pracowniczych i mają czyste ręce. Pewnie tak. Wtojzałem, mm -hmm. no, ja że, wiesz... że takie firmy są o wiele tańsze, więc e, łatwiej mm. lepiej udawać, że się o niczym nie wie. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Z powodu śmierci jednego mężczyzny z Essex, który jest pierwszą osobą zmarłą z powodu wirusa świńskiej grypy AH1N1, brytyjska służba zdrowia zaszczepi całe społeczeństwo. Rząd planuje do końca 2009 roku zaszczepić 20 milionów obywateli. Szczepionka ma być przygotowana w 5 dni, w ciągu kilku tygodni dotrze do Wielkiej Brytanii. Zamówiono 90 milionów dawek. Brytyjskie Towarzystwo Medyczne w informacjach prasowych nie krytykuje akcji i popiera akcję szczepień, mimo że świńska grypa wykazuje się niską śmiertelnością i jagodnym przejściem choroby. Co o tym myślisz? Czy to panika mediów, czy może koncerny tutaj nakręcają biznes? Nie jestem ekspertem, ale myślę, że, że to jest ewidentnie panika, panika mediów. Jak do tej pory zmarło 7 osób, zdaje się, do uchwała Wold. No, to znaczy Wielkiej Brytanii, w, w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, tak. Myślę, ja że media osób... porównują Media porównują Świńską Grypę do Hiszpanki z lat 1918-1919. No, no to to jest totalnie nieuczciwe, nieuczciwe porównanie. Z tego, co tam znalazłem, to w dwa lata na Hiszpankę zmarło 50 milionów osób. umieralność była na poziomie 3%. A Świńska Grypa, jak do tej pory przez rok zmarło 7 osób. No w Wielkiej Brytanii, tak. bo to na świecie to troszkę tak, więcej. Tak, w Wielkiej Brytanii no, no śmiertelność jest na poziomie 900%. Mhm. Także I po prostu porównanie ogromne. Z tego co wiem, w Niemczech co roku umiera ze się od 1000 do 3000 tysięcy osób na zwykłą grypę, nie? A tu mamy 7 przypadków w ciągu pół roku w jednym kraju. No to to jest no, jakaś paranoja. Tym bardziej, z tego co zdążyłem też przeczytać, to zjadliwość wirusa jest no, niewielka. Są chorobę się przechodzi bardzo łagodnie. Pamiętasz, jak się pojawiły te informacje o, o tej oświńskiej grypie? Jak tam jakieś ogromne jakieś... ilości podawali tych chorych. Tak, tak. Codziennie coraz więcej osób umierało. nie 20, 40, 180. Od pewnego punktu nagle zaczęła ta ilość, ta ilość chorych maleć. Ja myślę, że to działało na zasadzie głuchego telefonu. Ktoś tam gdzieś przeczytał, potem sobie dodali to, zaokrągli trochę w górę i, i, i potem wychodziły im jeszcze większe liczby. Potem ktoś to to odpisał sobie tego newsa, przeczytał gdzieś indziej i, i się zrobiła taka ogromna ilość. No tak, tylko że to podawały poważne media, to wiesz, to my sobie możemy tutaj e, podawać jakiś głuchy telefon, ale jednak poważne media, które powinny mieć e, źródła, no to trochę, trochę mi się daje porażka. No wiesz, jakie to są dzisiejsze media. Nie gonią za sensacją, e, szybko publikują jakieś newsy i dziennikarz nie ma za bardzo czasu, żeby to sprawdzać, no chyba, że koncerny same podawały te informacje wbrew informacjom WHO no to byłby no nawet całkiem chciałem no wiesz, mają, prawa do mają tutaj jakiś interes, chcą te szczepionki w końcu sprzedać no podejrzewam, że czekaj, ile tam było? 20 milionów? znaczy 90 milionów chcą zaszczepić a 20 milionów tylko w tym roku 20 milionów szczepionek w takim razie, no to sobie no. można policzyć, ile to jest pieniędzy podatników. Wydanych znaczy 20 na... milionów w tym roku, 90 milionów w sumie. co Tyle tym... szczepionek zamówili. No, jeżeli zamówili 90 milionów szczepionek, nie wiem ile będzie kosztowała jedna szczepionka, no nawet gdyby kosztowała jednego funta, to to jest co najmniej 90 milionów e, funtów, a na pewno nie kosztuje jednego funta. Hmm, tylko więcej. No, tak nie się... wiem czy wiesz, że wirus w fińskiej grypy jest znany już od 1930 roku. no Tego no. nie słyszałem. Tam co roku umiera od pół miliona do miliona osób, ale na całym świecie. Mhm. Jeżeli chodzi o śmiertelność, no i do tej pory nikt z tego powodu, wiesz, bęben nie bił, nie? W Stanach Zjednoczonych też, e, zdaje się, w latach 70. tam e, kilkanaście osób zmarło, a jak zaszczepili szczepionkami przeciwko świńskiej grypy, to na te szczepionki zmarło więcej osób niż z powodu tej świńskiej grypy. Tak słyszałem, a widziałem nawet na YouTubie, można sobie wpisać właśnie e, świńska grypa, to, to można znaleźć. Bardzo ciekawy filmik, reklamówkę, jak reklamowali właśnie tę tą, tą szczepionkę. Pamiętam, było coś takiego, pokazywali ludzi uśmiechniętych, uśmiechniętych, mówią, nie, nie, ja się nie zaszczepię, a potem następny, następna scena filmu, to jest jak ktoś, kto był przed chwilą zdrowy, umiera właśnie na łożu śmierci, bo się nie zaszczepił. Dlatego bardzo wiele osób się zaszczepiło i tak jak wspomniałeś, więcej, więcej szkody narobiły szczepionki, niż ta ma choroba. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych jest taki człowiek, nazywa się Jack Dobledaj, czy jakoś tak, nie wiem, jak mm. tak jest po polsku. Jest to dyrektor niedochodowej kalifornijskiej spółki Natural Woman, Natural Men, INS. No mm -hmm. i 29 stycznia 2001 roku zaoferował nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów za wypicie substytutu szczepionki w takiej samej ilości, w jakiej się ordynuje dzieciom sześcioletnim. Chodzi same o same, wiesz, szczepionka ta nie zawierałaby wirusów, tylko same te dodatki do szczepionki. Czyli Timer, te wszystkie tam wypełniacze, adiuwanty, nie? No tak. i tak. skierowano do amerykańskich pediatrów, którzy rutynowo ordynują dzieciom szczepionki. No i także do dyrektorów firm farmaceutycznych, które te szczepionki produkują oraz do firm, które te szczepionki dystrybują, też do dyrektorów, nie? No i się że mhm. do 1 sierpnia 2006 roku nikt, nikt się nie zgłosi po tą nagrodę, nie? no to facet podwyższył ją do 75 tysięcy dolarów e, i potem no. postanowił co miesiąc powiększać ją o kolejne 5 tysięcy no teraz mamy mm. z 2009 roku nagroda wynosi już 210 tysięcy dolarów no i, ciąg i, i ciągle nie ma chętnych do wypicia a to już dlaczego oni chcą to ma yy, to, to się odbyć ma się to wypić a nie, nie, nie chcą tego wszczepić? Znaczy chodzi o to, że to ma po prostu być wypite. No, no i sam ten pan, który tą, tą nagrodę zaproponował, to napisał na swojej stronie, że zasady właśnie wypicia tej szczepionki będą obiektywne. Znaczy każda ze stron, zarówno osoba, która organizuje konkurs, jak i ta, która będzie w nim brała udział, wyznaczy kilku tam lekarzy, którzy będą dbali o to, żeby wszystko odbyło się zgodnie tam, wiesz, no, uczciwie, nie? Licznie mhm. i tak dalej, nie jakieś tam potajemne tajemne machlojki, tylko po prostu publicznie to wszyscy wypiją. No i oczywiście ci lekarze byliby w razie czego na miejscu, żeby uratować tą osobę, nie jakby się jej coś stało. Ale nie wiem, wiesz dlaczego jeszcze nie została wypita? Wydaje mi się, że jest dość wystarczająco, ale jest dużo ludzi biednych, która byłaby w stanie zaryzykować swoje życie dla, dla nie wiem. Ile, jak mówiłeś, 200 tysięcy dolarów. To znaczy teraz 210 tysięcy dolarów, ale nagrodę mogą wypić tylko osoby, które zdają sobie sprawę, z tego, co w tych szczepionkach jest, a więc pediatrzy, którzy te szczepionki mhm. mają, no i dyrektorzy firm, które je produkują. Aha, aha, aha. I że jak ktoś musi wypić tą chce zrobić tą nagrodę, to musi zdawać sobie dokładnie sprawę z tego, co mhm. to w środku ma. nie. Rozumiem, czyli żaden jakiś kloszat nie może... I nie, to musi być po osoba, która grzęźnie w tych szczepionkach, nie? która ma z nim coś wspólnego i ma interes w tym, żeby je tam sprzedawać i ordynować. Mhm. A czyli ludzie, którzy doskonale sobie zdają sprawę, co to, co to jest za świństwo. No właśnie, którzy mają dostęp do raportów, które nie są oficjalnie publikowane. Mhm. No to jest całkiem ciekawy argument no, przeciw tym szczepionkom, powiedziałbym. No. Czyli ludzie, którzy, którzy twierdzą, że jest to nieszkodliwe i mają dostęp do tych danych, szkodliwości tych szczepionek, nie chcą tego, tego wypić, jeśli... Jeśli jest to takie nieszkodliwe, to przecież 70 tysięcy czy tam 200 tysięcy dolarów to jest sporo pieniędzy dla... No i to, co ro, to rośnie co miesiąc o 5 tysięcy dolarów, nie? Także że jakiś czas będzie jeszcze więcej. Jestem Wiesz, Może oni czekają na jakąś kwotę w tymi <głos> dolarów, nie? Aha, no jestem ciekaw. Zobaczymy, zobaczymy przy jakiej kwocie zostanie to wypite. Bodasz, mhm. to, no podejrzewam, powinieneś to podać na wolnych mediach, taką informację. No jak jest będzie brzok akurat jest w kontakcie z mediami, co chwilę mi podsyła informację właśnie o tym, że już tam jakaś kwota została przekroczona i tak dalej. Nie? Aha, aha. Także on ale... odwiedza i wie, że tutaj takie rzeczy piszemy. Mhm. Czyli widać, że tylko kwota się zmienia, a nie... A, kwota rośnie, ale warunki... Ilość świętych, tak? No, ilość świętych taka sama, czyli zero, kwota rośnie, warunki mhm. uzyskania tej nagrody są identyczne, tak że nic się tutaj nie zmienia. No i teraz tak podsumowując, no, trzeba by się zastanowić, czy szczepionki, za szczepionkami stoi, stoją firmy farmaceutyczne, które chcą panikę wywołaną pandemią, tam pseudopandemią, nie? wykorzystać właśnie do celów zarobkowych, czy też może ktoś próbuje wykończyć konkurencję hodowli świń z Meksyku, bo to też jest taka też tutaj opcja, nie? że wiesz, wywołali tą no. pandemię po to, czy... żeby się konkurencji. No tego nie słyszałem. No jest, to jest, rozmawiamy akurat ze znajomymi wcześniej, jeszcze przed programem, no i tutaj zasygnalizowali, że być może właśnie też jest tutaj takie drugie dno, że jakieś koncerny produkujące wieprzowinę, to między sobą rywalizują i podrzucili komuś świnie. Zależałoby. Słyszałem, nie pamiętam, może Ty coś wiesz, coś mi się obiło o uszy, że w jakimś kraju arabskim z co zabili też jakąś świnię. To było w Egipcie. W Egipcie, aha. W Egipcie. Tam po prostu ludzie tak chwali w panikę, że wszystkie świnie, jakie tam były, Yy, bo zabijali, nie? Zresztą to była yy, urzędowa decyzja. Dobra. Miałbyś coś jeszcze dodania do, do yy, tematu szczepionek i świńskiej grypy? Nie, tylko przypomniałem się taka ciekawostka, że, że niedawno w Szwajcarii rolnicy protestowali przeciwko szczepieniu, ale to już nie, nie ludzi i świńska grypa, tylko, tylko mm, przeciwko e, szczepieniu swoich owiec. Yy, z jakiego powodu? E, ponieważ Ponieważ e, uważali, że yy, Twierdzą, że więcej owiec się rodzi, które zostały zaszczepione. Yy, Jagnięta są jakieś, mają dodatkowe łapki czy dokładnie. Aha, to rodzą tam, się z defektami, tam, tam, i są ułomne. Tak, tak, dokładnie. Oczywiście jakieś raporty, raporty oficjalne to temu zaprzeczają, mimo wszystko jednak nie udało się zmusić, zmusić, policja przyjechała i nie udało się zmusić zaszczepić tych tych owiec. 50 osób protestowało i zablokowało dostęp. Um, dostęp policji do owiec. Mhm. Także Mamy to, taka, to czy... tylko taka ciekawostka, to nie mam W takim razie przechodzimy do e, trzeciego tematu. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Propozycja Rosji, wysunięta podczas ostatniego spotkania G20 w Londynie w kwietniu bieżącego roku dotycząca stworzenia jednej wspólnej globalnej waluty, nabrała rozpędu. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew na szczycie G8 pokazał projekt monety jednej wspólnej globalnej waluty. Według Miedwiedziewa jedna wspólna waluta interesuje teraz wszystkich, nawet mennice. Dodał także, że to dobry znak wskazujący jak niezależni jesteśmy. Co myślisz o walucie? Czy to dobry pomysł, żeby na całym świecie była jedna moneta, jedna waluta? Ehm, szczerze mówiąc, nie wiedziałem na ten temat zbyt wiele, dlatego wysłałem zapytanie do ekspertów szwajcarskiego radia. O dziwo dostałem odpowiedź w przeciągu, mówiąc, bardzo szybko, bo napisałem wieczorem, dostałem w rano. Ehm, odpowiedź była taka, że byłem, też, byłem ciekawy, jak właśnie jak to sobie, jak sobie to zaplanowali, tą nową walutę, czy to będzie że będzie rzeczywiście nowa, zupełnie nowa waluta, niezależna od innych. Okazuje się, że to nie jest jakiś zupełnie nowy projekt. To jest, to ma być waluta oparta na koszyku innych walut. Coś w stylu, po polsku się to nazywa specjalne prawa ciągnienia, czyli special drawing rights. Można sobie wpisać w Google, poczytać. Jest to koszyk, w tej chwili to special drawing rights polega na tym, że jest to koszyk czterech walut dolara szwajcarskiego euro, jena i funta e, brytyjskiego. W, w proporcjach takich dolar 44%, euro 34%, jen 11% i, i funt też 11%. W latach 60 e, staje się tak, w latach 60 powstała ta, powstał ten, ten model, e, ponieważ, e, ponieważ coraz więcej osób, coraz więcej ludzi traciło zaufanie do, do dolara, który jest e, w tej chwili walutą światową nadal i dlatego, dlatego powstała, powstała taka, taka sztuczna waluta. Ta nowa waluta, która została zaproponowana przez Miediedziewa, z tego, co mi napisał właśnie ten ekspert ekonomiczny szwajcarskiego radia, ma być jakby rozszerzeniem tego projektu o dodatkowe waluty, między innymi e, ren, renmiobi, renmiobi, e, fińskiego, czyli potocznie potocznie zwanego Juana, i zdaje się chyba indyjskiej, po prostu większej ilości walut, ponieważ właśnie um, zaufanie do dolara jest w piwnicy, można tak powiedzieć. Aha, czyli jeżeli dolar padnie, no to wtedy tutaj będzie mniejsza, mniejszy krach gospodarczy, tak? No jest to bardzo tak. żeby którzy będą właśnie robili rezerwy właśnie w tej nowej walucie. No tak mi się wydaje, że ta, taki, jest, taki jest projekt. problem dlaczego ludzie nie ufają dolarowi jest bardzo prosta, nasza znaczy odpowiedź jest prosta, ponieważ dolar praktycznie nie ma już żadnego pokrycia. Z tego, co wiem, od zeszłego roku FED, czyli tak jakby NBP amerykański, no ale nie podaje, no, tak, tak, tak, tak, ale prywatny, nie podaje, ile jest pieniądza na rynku. Czyli nie można, nie można stwierdzić, y, jaka jest ilość pieniądza i jaka jest jego wartość, dlatego ten kurs, który jest w tej chwili, wydaje mi się, jest sztuczny i sztucznie zawyżony. Można sobie bardzo łatwo odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego? Ponieważ Stany Zjednoczone są najbardziej zadłużonym krajem na świecie. Nie mam w tej chwili, nie wiem tu chwili dokładnie, jakie jest zadłużenie, zadłużenie Stanów Zjednoczonych, jest ogromne. Te, Z tego, co te... wiem, to do, do chwili obecnej od ubiałego... E, znaczy tak... E, od października ubiegłego roku do października tego roku jest tak zwany okres budżetowy w Stanach hmm. Zjednoczonych. No i do tej pory mamy już 1,1 biliona dolarów deficytu budżetowego. W Stanach tak, Zjednoczonych. Właśnie, tak, tak, Tak, dokładnie o tym słyszałem. To jest, jest, tutaj na pewno i ma to też przebicie właśnie na obecność waluty na rynku. No tak, No można sobie to, żeby to uświadomić sobie ile to jest 1100 miliardów dolarów. Polskie PKB co, czyli wszystko, co polskie PKB całkowite to jest około 500 miliardów, czyli połowa z tego, co Stany Zjednoczone w zeszłym roku pożyczyły. Mhm. Tylko w zeszłym roku. No to, no to jest ogromna, ogromna ilość. Znaczy, to znalazłem, że mniej więcej w, na przełomie 2030-2040 obsługa długu przekroczy wpływy do budżetu w Stanach Zjednoczonych. Czy tą nową walutę popierają też zwykli ludzie? Bo wiesz, podano tę informację w mediach, co zwykli ludzie o tym myślą? Szczerze mówiąc, co zwykli ludzie myślą, wszyscy zwykli ludzie, znaczy powiedzmy tak średnio, nie wiem. Wiem, że jest bardzo dużo protestów e, z tym związanych. Myślę, że może ty wiesz więcej na ten temat. Co Nasza myślą, prac w, w wolnych mediach także pod newsem o tej nowej walucie ludzie się wypowiadają no i piszą wprost, że no, raczej nie są przychylni tej nowej walucie. Nawet wiedzą, że to jest już, by ktoś za nie zdecydował, że taka waluta wyjdzie na, na całym świecie. nikt Nie ma żadnych konsultacji społecznych i tak dalej. To jest po prostu wprowadzenie nowego porządku świata. No, zdaje się, że oprócz e, ludzi, no to samego szczytu nie popiera też natura, bo nie wiem, czy wiesz, to jest taka mała ciekawostka. Mm -hmm. że dokładnie w chwili rozpoczęcia e, szczytu G8 w La Quille e, Berlusconi e, tam wiesz, witał tych, tych, tych e, szefów państw i rządów i tak dalej, nie? No to w tym mm -hmm. rejonie e, zarejestrowano nowy wstrząs sejsmiczny. Mm -hmm. Nie ma mm -hmm. duży, ale jednak e, jakby natura tutaj dała też coś o sobie znać, nie? że o, tutaj się to nie podoba, nie? <śmiech> nie no, to no, no. Zwykli ludzie, nie wiem, <śmiech> jak się, się sprzeciwiają. No wiesz, protestują. W Niemczech tak. przeciwko G8 protestowało 600 osób. Także protestowali w Wielkiej Brytanii studenci i tak dalej. nie? No. W ogóle, nie wiem też, czy wiesz, że sam szczyt w La Quilly, z tego tutaj zdążyłem się już zorientować, został zorganizowany z pieniędzy przeznaczonych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. W ogóle ofiary trzęsienia ziemi są trzymane w części, co może przypominać, nie wiem, tam obro, obozy jakieś tam wojskowe, czy, czy, czy tam koncentracyjne. No, no nie wiem, w każdym razie ludzie, żeby opuścić ten obóz, czyli te ofiary tego części ziemi, no to muszą pokazać przepustkę, to samo, żeby wejść, żeby otrzymać jedzenie, czy koce. Oprócz tego, że oni trzymają się w tych, tych obozach, no to też generalnie utrudnia się środowiskom tam, wiesz, które chcą pomóc, e, na pomoc z zewnątrz, nie? Na przykład były organizacje anarchistyczne, które chciały im tam dostarczyć jakiś, jakąś pomoc finansową, czy tam bezpośrednie przedmioty, no i ta agencja właśnie wojskowa, która tam te, te, te no ofiary, nie wiem, czy to można powiedzieć słowa więzi, no uniemożliwia im tam pomoc. W ogóle przed samym szczytem G8 aresztowano prewencyjnie 21 włoskich aktywistów, 16 od razu przewięzionych do więzienia, a 5 poz, było w areszcie domowym. Nie? To też, nie wiem, czy to ma wspólnego z demokracją, jak się prewencyjnie aresztuje osoby, które nic nie zrobiły jeszcze, nie? No, tak, szczerze mówiąc, to jest trochę standardowe zachowanie. Pamiętam, kilka lat temu byłem w Lozannie, były, były, były protesty. Państwo szwajcarskie nawet wyznaczyło teren specjalny, gdzie mogli ci protestujący przyjechać i rozbić obóz a przed samym szczytem zamknęli ten autus i ci wszyscy, którzy tam się znajdowali, ja się tam akurat nie znajdowałem, ale ci wszyscy, którzy tam byli, po prostu nie mogli wejść podczas obrad, zostali zamknięci na cały dzień. W tym specjalnie dla nich przygotowanym obozie, z, z, z jedzeniem, z kiełbaskami i no, <laughs> tak dalej. No ale tutaj mamy nie... sytuację, że wiesz, jeszcze G8 nie było, a już weszli do ich prywatnych mieszkań i zabrali, nie? Nie, no to jest już poważniejsza sprawa oczywiście. Ja jestem ciekaw, czy one mają, te osoby mają prawo w ogóle do jakichś odszkodowań, bo to jest e, coś nienormalnego, że wiesz, siedzi sobie gości w domu, tam planuje, czy, że może pojedzie poprotestować przeciwko G8, nie? Jeszcze nic nie zrobił, a już go e, prewencyjnie, e, wiesz, do do, do, do, do, więzienia wsadzają, nie? No, ja jestem ciekaw, po, teoretycznie, no, myśl mi się wydaje, że powinni mieć, ale jak to tam wygląda? No, no w, trakcie, w każdym razie z powodu tak. protestów przeciwko G8, no przywódcy G8 nie mogli sobie zrobić zwanej fotografii rodziny na sam koniec szczytu. Bo agenci ochrony dostali informację, że jeden z przeciwników G8 się mieszał w tłum gości. Mm -hmm. Wiesz, chcieli sobie zrobić fajną fotkę, nie taką jak zawsze i, i im się nie udało. Nie? Czytałeś jeszcze coś z tego co wiem o G8? Jakie oni tam na koniec szczytu? Jakie podjęli jakieś ustalenia czy tam, nie wiem, deklaracje złożyli publicznie? Um. Wiem, że wiem mniej więcej, na czym dyskutowano. Dyskutowano również e, o tym, żeby zapobiec protekcjonizmowi. Myślę, że to, to może mieć związek Co z tym... Co to jest protekcjonizm? Ale, czyli jakby zabezpieczanie swojego, swojego kraju. A, interesów własnego kraju. kraju. Myślę, że to ma związek z zachowaniem Sarkozy'ego, który niedawno wydał dyrektywy związane z chronieniem, chronieniem swojego właśnie interesów m, Francji Branży, branży samochodowej. Zdaje się, że potem tam Unia Europejska zakazała tego. Nie wiem dokładnie co chodzi, ale myślę, że to jest, że to jest raczej w tą stronę, żeby, od, żeby nie chronić tych swoich rynków, żeby był mhm. wolny, ry, wolny, rynek nadal panował. To był jeden powód. Rozmawiano po też o ropie, jak jesteśmy przy samochodach. Tak, no, no o ropie rozmawiano, ustalono właściwie, że, że cena ropy powinna być na poziomie 70-80 dolarów za baryłkę ale to, to nie są jakieś wiążące ustalenia, to sobie to po prostu tak tak wymyślili, że taki, taka powinna być cena ropy. Mówiono również o, co właśnie ciekawą, skąd jest, wydaje mi się, że to jest takie trochę kontraproduktywne, bo ustalono również, mówiono o efekcie cieplarnianym i ustalono, że do 2050 roku temperatura Ziemi nie powinna wzrosnąć bardziej niż o 2 stopnie Celsjusza. Jak zamierzają to zrealizować. No oczywiście. No właśnie to jest dla mnie ciekawe, ciekawe bo z jednej strony chcą inwestować w um, energię odnawialną, a z drugiej strony dbają o to, żeby, żeby cena ropy nie wzrosła nie wzrosła w ogóle za bardzo. Zresztą ropa akurat nie ma to zbyt dużego wpływu na klimat, bo dwie trzecie efektu cieplarnianego wywołuje para wodna, czyli nie CO2. Inna sprawa, że CO2 jeżeli wzrasta w atmosferze, to nie tylko dlatego, że więcej emituje się spalin, ale także dlatego, że wycina się coraz więcej obszarów puszcza marzeńskiego, już po prostu nie ma co tego CO2 wchłaniać. Więc mogą sobie tą ropę, wiesz, nawet na... dowolnie formować cenę, ale ropa nie ma nic wspólnego właśnie z efektem cieplania. To jest jakiś tam, nie wiem, marginalny odsetek może, wiesz, procenta efektu cieplania. Tak, ale... Z ekonomicznego punktu widzenia cena ropy ma bardzo duży wpływ na, na opłacalność inwestycji w inne energie, energie właśnie odnawialne, chociażby fotowoltaż, czyli odzyskiwanie energii z, z słońca, wiatru. No, wierzę o tym, że m.in. jednym z, jedną z przyczyn efektu cieplarnianego jest właśnie nadmierna aktywność słońca. Teraz zdaje się ucichło na jakiś czas, no i mamy takie jakby minimalne oziębienie nawet klimatu, z tego co mówią klimatolodzy, hmm. no ale jeszcze możliwe, że to jest cisza przed burzą. No, też słyszałem, też słyszałem coś na ten temat, ale nie, nie znam. Mówi, czy się czy... Tyle, mówi się tyle właśnie o, o tym, że CO2 wywołuje efekty plarniany, a praktycznie nie mówi się nic o tym, że para wodna, że tam słońce, no i puszcza amazońska wycinana właśnie, że to jest też z jedy, jedna z przyczyn. No, z tego, co, co czytałem, to właśnie o tym, o tym o czym mówisz w tej chwili, to nie, nie dyskutowano. Znaczy możliwe, że dyskutowano, ale w tych informacjach, które zostały podane w mediach, nie znalazłem nic na ten temat. E, o Iranie coś mówili? Hmm. Będzie wojna? No, no. Wygląda na to, że dali, os, dali ostrzeżenie Iranowi, że, żeby sobie uważał, powiedzmy. Więc no, nie wiem, wygląda no, na to, że, że może, coś, może coś będzie. I to jest moje oczywiście zdanie. No. No, z tego, co czytałem, po prostu pogrozili im palcem, że mają być, że owszem, do celów pokojowych mogą sobie wykorzystywać energię atomową, ale muszą zrobić większą przejrzystość, nie? czyli jeżeli przejrzystość to pewnie chodzi im o to, żeby mogli się wtrącać. A w ogóle to jest jakieś porąbane, bo wiesz, stan zjednoczone mają tyle arsenału nuklearnego, a zabraniają innemu kraju posiadać bronię jądrową. No tak, Indie mają broń jądrową bez zezwolenia i wszystko jest ok. Stoją po dobrej, po, po, po właściwej stronie. Mhm. Czyli czepią się tylko tych, którzy są po niewłaściwej stronie. No to wygląda. Czy były jeszcze jakieś ustalenia? Wydaje się pierwszy raz pod pewnego czasu ustalono faktycznie zwiększenie, zwiększenie sumy pomocy, pomocy dla Afryki, dla krajów rozwijających się. Na czym to będzie polegało? Tak naprawdę to nie wiem, ale pierwszy raz rzeczywiście suma ma wzrosnąć, pieniędzy dostępne na, na, na, na projekty humanitarne. Ja jeszcze pytanie, jak te pieniądze będą wykorzystane, bo z dotychczasowych praktyk Zachodnich w Afryce to wyglądało to mniej więcej tak, że jak pomagali tam Afryce, nie, no to wiesz, kupowali im jakieś samochody, jakieś inne rzeczy, które były napędzane ropą. E, a jeżeli chodzi o takie ekologiczne źródła energii czy coś, to akurat tego nie kupowali. Po prostu niby ta pomoc była dla Afryki przekierowana, udzielona, ale po to, żeby uzależnić właśnie e, mieszkańców Afryki od produktów z zachodu i na przykład od ropy naftowej. Zobaczymy, to będzie I... ciekawe, jak to będzie wyglądało. No i ciekawe też, czy na tej pomocy położą łapy prywatne koncerty, na pewno tak. No pewnie tak, no pewnie tak. No wiem, że na pewno znam taki dobry przykład pomocy humanitarnej z Unii Europejskiej, która wysyłała jabłka do, do Afryki. Polegało to na tym, że, że gdy były nadwyżki jabłek w Europie, to aby utrzymać wysoką cenę jabłek wysyłano je do Afryki. Tam sprzedawano je za, za grosze. Wszystko było pod przykrywką pomocy humanitarnej, a skutek był taki, że plantatorzy bananów, czy po prostu rodzimy jakieś owoce i warzyw nie, potrafi, nie mogli sprzedać swoich e, swoich produktów, plajtowali, ale następnego roku, gdy w Unii Europejskiej jabłek było trochę mniej, no to oczywiście Unia już nie wysyłała takich, e, takich darmowych jabłek, czy prawie darmowych jabłek, mhm. no ale ci ludzie nie mieli co kupić, bo, bo ci farmerzy już w zeszłym roku, rok wcześniej sprzedały. i musieli niestety, no nie byli w stanie nowych planów zebrać. Tak, no nie mogli, no i kończyło się to tym, że musieli sprowadzać żywność z Zachodu czy z innej kraju, oczywiście droższą. Mhm. Także to, tak, tak to wyglądało a propos pomocy humanitarnej. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało teraz. Może się coś polepszyło, miejmy nadzieję. No właśnie. Chciałeś coś jeszcze dodać do e, tematu? E tak, pf, pf, chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, przypomniało mi się, zapomniałem wspomnieć a propos, a propos tej nowej waluty, e, bo ludzie protestują oczywiście, ale e, te, jeśli to ma być taki koszyk, koszyk walut rozłożonych, e, podzielonych przez wiele, wiele różnych walut, jest to pewnego rodzaju, moim zdaniem, e, dosyć mądre rozwiązanie. Doprowadzenie do tego, żeby dolar nie był już walutą taką główną, z jednego powodu. Z tego powodu, że USA nie są w stanie praktycznie spłacić swoich długów i w innych interesie leży to, aby zdewaluować dolara. To znaczy, żeby dolar był jak najtańszy, ponieważ oni mają te swoje długi w dolarach. Polegałoby to na tym, że gdyby wystąpiła hiperinflacja w Stanach Zjednoczonych, czyli dewaluacja dolara, no to Stany Zjednoczone też nie oddawałyby tylko jakieś szczątkowe procenty swoich długów. I na tym straciłyby większość, większość krajów, które pożyczyły stanom staną pieniądze. Między innymi głównym głównym wierzycielem Stanów to są Chiny, Rosja, Japonia, Indie, staje się, kraje arabskie. Czyli po prostu kosztem, kosztem ten na kraj, Brazylia, o Brazylia jest, jest jednym z głównych wierzycieli Stanów Zjednoczonych. Znaczy jest to praktycznie tak, że kraje biedne subwencjonują Stany Zjednoczone. W momencie dewaluacji w dolara praktycznie te długi są jakby można powiedzieć, realnie umarzane. To A nie było... jest też taki jeden plus, bo wiesz, e, kraje trzeciego świata są zadłużone w dolarach. Mm -hmm. e, głównie. Jeżeli dolar e, na przykład doznałby tej hiperinflacji, no to te kraje, tym krajem byłoby łatwiej przez spłacić te dolary. Bo dolar spadnie, jego wartość. Wiesz, pamiętasz sytuację, jak, jaka była w roku tam 90, jak mieliśmy w Polsce hiperinflację. Mm -hmm. No to było tak, że osoby, które wzięły e, kredyty wcześniej, no to mogły je szybciej spłacić. Sytuacja na była z kolei szkodliwa dla tych, którzy te pieniądze udzielali pożyczki, nie? Na przykład robili sobie te, no, lokaty terminowe, czy coś, no i ci ludzie stracili pieniądze, a ci, którzy brali pożyczki, no to na tym zyskali. Jest dużo racji w tym, co mówić. Podejrzewam, znaczy każdy, kto ma, kto ma długi w dolarach, to na tym zyskał wtedy by, na, na, na takim dewaluacji dolara. Ale trzeba, trzeba uczciwie powiedzieć, że największym, największym burznikiem na świecie są Stany Zjednoczone i to one mają największy, największy interes w tym, żeby dolaru, dolar był nic nie warty. Mhm. E, także powiedzmy szczerze, no, Brazylia, Indie, Chiny to nie są, to nie są kraje jakiejś potęgi, Gospodarcze w sensie ilości, ilości, nie wiem, nie są to, nie, nie ich społecznych powiedzmy tak, że ich obywatele to nie są najbogatsi obywatele świata. Więc e, jeżeli Stany realnie nie oddadzą ich tych długów, tych pieniędzy, no to, to oni stracą na to najbardziej. Mhm. Absolutnie w absolutnych cyfrach oczywiście. Myślę, że temat już jest wyczerpany. Myślę też, że już nam tutaj mało mija czas przeznaczony na program. Dziękuję Ci za udział, dziękuję też słuchaczom za czas spędzony z nami. Dziękuję, dziękuję również, dziękuję słuchaczom za uwagę.